Mamy ósmy krok. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Więc najpierw uwaga wstępna bardzo ważna. Zobaczcie, w czwartym kroku żeśmy zrobili już obrachunek moralny z przeszłością, a dopiero w ósmym kroku podejmujemy zadośćuczynienie. To jest genialne. Bo co jest pośrodku między czwartym krokiem a ósmym? Jest praca nad własnym charakterem. Otóż praca nad tym, żeby moja teraźniejszość była piękna, Boża, żebym od, od tych błędów win moralnych, czy może i grzechów, i to ciężkich, przeszedł do, aż do miłości, do dojrzałości i dopiero teraz jestem gotowy uczyniać tym, których skrzywdziłem. Genialne. Ten by sam tego nie wymyślił. Że kiedy wychodzę z kryzysu, przychodzę do Boga, żeby mu powierzyć życie, które do tej pory było straszne nieraz, to trzeba sobie zrobić obrachunek moralny z przeszłością, ale nie idę od razu, żeby za to się uczynić, tylko najpierw pracuję nad sobą. Genialne. Najpierw pracuję nad sobą. Już to o tym wspomniałem, ja teraz powiem może jeszcze mocniej. Najpierw muszę mieć dobrą teraźniejszość, żeby zadośćuczynić tym, których krzywdziłem za moją złą przeszłość. Najpierw musi być dobra teraźniejszość. Czy najpierw praca nad sobą, żebym tu i teraz był dojrzały, kochający, no i nic mniejszego nie jest dojrzałością. I dopiero teraz mogę ruszyć ku innym, których krzywdziłem, niekoniecznie draństwem z mojej strony, ale na przykład naiwnością, rozpieszczaniem, co tutaj część Pani może robiła krzywdząc niechcący, bez złej woli, bez świadomości. W każdym razie dopiero teraz mogę iść do tych, których krzywdziłem. Wczoraj mówiłem, dzisiaj rano, o pojednaniu z Bogiem, że pojednać się z Bogiem, to odkryć po raz pierwszy może, że Bóg jest niewinny, że mi nie syła niczego, co boli. To odkryć, że mnie zawsze kochał i to odkryć, może się upewnić, że zawsze ma rację, warto go zawsze słuchać. Natomiast pojednanie wyrównanie krzywd i pojednanie z innymi ludźmi ma trochę inne wymiary, ale o tym w dziewiątym kroku szczegółowo. Natomiast tutaj podkreślam jeszcze raz. Najpierw popracowałem nad moją teraźniejszością, dopiero robię listę osób, które skrzywdziłem, bo gdybym tą listę zrobił na początku, byłaby bardzo niepełna. Jeśli bym nie zrobił piątego, szóstego, 7 kroku, to bym był na tyle niedojrzały, że ta lista byłaby bardzo zawężona. Na tej liście na pewno bym nie umieścił samego siebie, że też skrzywdziłem. Co z tego, że bez złej woli. I, i bym nie miał szans rozumieć, co to jest mądre za dość I, I dlaczego jest potrzebne i tak dalej. Więc dopiero w ósmym kroku mam już dobrą teraźniejszość i teraz robię listę osób, które skrzywdziłem. Jakie to są typowe błędy? No Tutaj najczęstszym błędem jest to, że ta lista jest za krótka, że nie uświadamiam sobie wszystkich osób, które skrzywdziłem, więc dobrze zrobić listę i ją uzupełniać. Ten wspomniany mój krewny, jak zaczął się radykalnie zmieniać, a teraz już od 11 lat jest ta niesamowita zmiana, kiedy zaczynał ten proces, i doszedł do ósmego kroku, ale w pierwszym roku trzeźwienia przeszedł terapię, wszedł do grupy A, zaczął robić ten program 12 kroków, będąc między innymi alkoholikiem, wtedy już trzeźwiającym, to na liście osób skrzywdzonych umieścił żonę i, i dzieci i tyle. Dobra, i to nie, na razie, ale i, i tyle. I potem dobry terapeuta pomagał mu, i potem sponsor pójść w głąb no to zaczął stopniowo poszerzać. Najpierw rodziców dodał, który przecież niesamowicie przez trzydzieści parę lat fatalnego życia. Potem dodał dziadków, potem dodał rodzeństwo, potem dodał y, przyjaciół, no tych, którzy byli dla niego przyjaciółmi, bo on w, w tamtej fazie nie był star, w stanie być przyjacielem, ale ci, których, którzy tam o niego walczyli, oprócz rodziny i krewnych, Dodał jeszcze niektórych krewnych, z którymi miał częstszy kontakt, o których na przykład pożyczał, nie oddawał, których tam jednych przeciwko drugim ustawiał, żeby sobie manipulacyjne cele osiągnąć. W każdym razie poszerzał tą listę No i na końcu, na samym końcu, to długo trwało, odkrył, że sam siebie też krzywdził, że jest też na tej liście, ma siebie umieścić. A więc zrobienie takiej w miarę kompletnej listy osób skrzywdzonych, to jest pierwsze zadanie i ona im bardziej jesteśmy dojrzali, tym bardziej się poszerza. Chociaż oczywiście krzywdy wyrządzane całkiem bliskim, najbliższym, no zwłaszcza małżonkowi i dzieciom są bezwzględnie największe. To, to jasne, potem na drugim miejscu po małżonku i dzieciach to są rodzice, potem rodzeństwo, no zwykle taka i tej kolejności, taka intensywność też kontaktów, gdzieśmy krzywdzili. A więc tworzymy tą listę w miarę kompletną i krok mówi, staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystko. Na razie jesteśmy gotowi, na razie tą listę robimy. I zanim zaczniemy działać, no to musi być ta gotowość, świadomość, że nawet jeśli ktoś z nich też mnie krzywdził, a zwykle tak było, że że jedni mnie krzywdzili rozpieszczaniem, no, wbrew ich świadomości, wolności i, i, i, i woli, bo mieli dobrą. Ktoś inny mnie krzywdził, bo też był w kryzysie. Na przykład współmałżonek, czy ktoś tam, czy ktoś z rodziców, czy, czy z dorastających, czy dorosłych dzieci. Ale ja się zajmuję moimi krzywdami. Nie twoimi wobec mnie, a moimi wobec ciebie. A więc na tą listę wciągam też osoby, które mnie krzywdziły, ale jeśli ja je krzywdziłem, to ja wciągam na listę osób, które ja krzywdziłem. A że byłem przez te osoby krzywdzony, no to niech one mnie, jak chcą zamknąć przeszłość, niech one mnie wciągną na listę osób, które one krzywdziły, te, te inne osoby. Ale ja się rozliczam z mojej perspektywy. Więc pamiętajmy, żeby wciągać też te osoby na tą listę, które nas krzywdziły. To nie usprawiedliwia naszego postępowania błędnego. To, że Ty mnie krzywdzisz, nie daje mi prawa, bym ja krzywdził Ciebie. Ja się rozliczam z moich krzywd i z, i z tego, co ja mam uczynić. No i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Oczywiście w rozsądnej kolejności najpierw najbliżsi, których żeśmy zwykle najbardziej krzywdzili, no bo najbliżsi najbardziej to cierpieli, ale nawet gdybyśmy kogoś tam bardziej krzywdzili, mamy zacząć od najbliższych, bo tak wygląda uporządkowana miłość. Najbardziej jestem odpowiedzialny za los moich najbliższych, bo to ślubowałem. A więc począwszy od najbliższych, i ta całkowita gotowość, czyli tutaj przychodzą różne pokusy, żeby nie być gotowym, na przykład wspominanie sobie ran, które mi ktoś zadawał, na przykład w dzieciństwie. Na przykład ja, mężczyzna, dręczyłem żony, dzieci, byłem cyniczny, byłem podły, byłem agresywny, może nie zdradzałem, ale dręczyłem na, na te inne sposoby. No i teraz sobie mówię, no co ja mam wynagradzać, zadośćuczynić tym skrzywdzonym, a mnie kto zadośćuczyni. Na przykład miałem rodziców patologicznych, dręczyli mnie, miałem kolegów którymi, patologicznych, którzy mnie dręczyli, a rodzice mnie nie bronili, bo, bo sami byli dręczycielami w kryzysie. A to kto mnie, proszę księdza, zadośćuczyni za to, co ja dostałem tyle ciosów w dzieciństwie? To, no to jak oni chcą być w porządku wobec ciebie, to, to niech zadośćuczynią. Natomiast Ty masz być w porządku wobec tych, których Ty krzywdziłeś. Bo Ty rzeczywiście, jeśli masz taką historię, jesteś krzywdzony, jesteś ofiarą rodziców, środowiska, kogoś tam, ale później Ty stałeś się krzywdzicielem. Ty stałeś się krzywdzicielem. Więc tam, gdzie Ty byłeś krzywdzony, to niech Twoi krzywdziciele się nawracają, jeśli chcą się ocalić i chcą być w niebie, a, a teraz a ty się rozliczaj za, za okres, w którym ty byłeś krzywdzicielem. Bóg rozumie to, że byłeś krzywdzony i że twoje bycie krzywdzicielem po części wynika z tego, że sam byłeś krzywdzony i ofiarą. No to Bóg to uwzględnia lepiej niż ja. może być tego pewien. Natomiast jeśli ty chcesz stawać się coraz piękniejszą wersją siebie, z pomocą Boga chcesz usu usuwać twoje braki i dorastać do miłości, świętości, no to ty rozliczysz z twoich krzyw, które komuś wyrządziłeś. Bo to jest dla Ciebie dobre. Bo to jest dla Ciebie dobre. Więc nie, nie, jeden, jedna taka pokusa to mówienie sobie mnie krzywdzili, no to dopóki tamci nie przeproszą, nie wynagrodzą, to, to ja czekam najpierw, niech tamci zrobią swoje. Bo ja pierwszy doznałem krzywd. Nie, nie, nie czekaj. Może się nie doczekać, to po pierwsze, a po drugie to jest ich dramat, jeśli Cię nie przeproszą, nie wynagrodzą i tak umrą. Natomiast Ty nie dopuścisz, żebyś powtórzył ich dramat. Że Ty odejdziesz z tego świata, nie przeprosiwszy, nie zadośćuczyniwszy za, tym, których, za to, tych, których Ty krzywdziłeś. Więc to jest dla Ciebie zyski. To, to jest właśnie ważne, żebym wiedział, to nie ma być upokorzenie z mojej strony, nie ma być przyznanie się do winy w tym sensie, a widzisz, myśmy mieli rację, a nie Ty. Tylko to jest mój zysk. Ja chcę być klasa człowiek. Ja chcę być klasa człowiek. Yy, chcę być najpiękniejszą wersją samego siebie. Yy, pobłądzić jest ludzką rzeczą, jak się mówi. Ale trwać w, w błędzie, w grzechu, w krzywdzeniu, to jest diabelską. I ja z tego wychodzę. I, i nie, nie będę miał radości życia, nie dorosnę do dojrzałej miłości, jeśli nie zrobię ósmego kroku. Czyli... Yy, z, z sporządzenie tej listy osób, które krzywdziłem i gotowość, żeby pójść i wynagradzać, zadośćuczyniać, to jest mój zysk. Dopóki do tego miejsca nie dojdę, dopóki myślę, no trzeba, wypada, a jak nie, to pójdę do piekła, wypada, bo się upominają o to no, dla świętego spokoju, czy po to, żeby mnie przyjęli pod mostu do domu z powrotem. Nie, nie, to, to nic nie zadziała. To za chwilę będzie jeszcze gorzej. To jest mój zysk. Jak chcę spokojnie spać, jak chcę być na tej nowej drodze, drodze miłości, drodze radości, jak chcę wreszcie żyć, to potrzebuję, ja potrzebuję zadośćuczynienia tym, których skrzywdziłem. ja tego potrzebuję. Nawet jeśli im to jest niepotrzebne, oni coś tam mówią, że już mi dawno przebaczyli, to już nie, nie, nie wracajmy do tego, oni nawet nie oczekują tego, ale to jest Tobie potrzebne. Nawet jeśli im to jest niepotrzebne. Są tacy wielcy, tacy dojrzali, że i bez tego potrafią być dla Ciebie bardzo życzliwi i kochać z radością, no to chwała im. Ale Ty rób to, co do Ciebie należy. I teraz krok dziewiąty, który bardzo szczegółowo chcę mówić, bo ósmy jest przygotowaniem, gotowością do dziewiątego. No i ten dziewiąty jest teraz rozstrzygający. Mianowicie zadośćuczyniliśmy osobiście Wszystkim, wobec których to było możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. No tu trzeba być super precyzyjnym. Tutaj musimy wchodzić teraz w bardzo szczegółowe aspekty. Otóż yy, zadośćuczyliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe. Komu najpierw zadośćuczynić? Samemu sobie. Trzeba zacząć od pojednania się z samym sobą, zadośćuczynienia samemu sobie. I to, żeśmy robili w krokach, nawet nie zauważając, w krokach 4, 5, 6, 7, już w kroku czwartym, bo jak sobie robię obrachunek moralny, jak sobie uświadamiam prawdę o sobie, to już zaczynam być przyjacielem siebie, bo, bo prawda daje mi szansę, żebym, żebym odciął się od przeszłości już definitywnie i rósł w pięknej teraźniejszości. I potem jak robiłem krok 5, szósty, siódmy, aż do usuwania braków z pomocą Boga, ale... Z moim wysiłkiem potężnym, aż do dorastań do miłości, no to sobie najpiękniej wynagradzam złą przeszłość, jak tylko można. I tutaj popatrzmy najpierw właśnie na to bardziej szczegółowo, co to konkretnie znaczy pojednać się ze sobą, przebaczyć sobie, zadośćuczynić sobie za złą przeszłość, za wyrządzane krzywdy, także samemu sobie. Otóż czy w ogóle jest to konieczne? Pojednanie z samym sobą, przebaczenie sobie Zadośćuczynianie sobie i na czym to wszystko ma polegać. Otóż najpierw, czy to jest w ogóle konieczne? Tak. I to w przypadku każdego człowieka. Nie tylko tych, którzy przeszli jakieś bardzo wielkie perturbacje w życiu. Ale w sytuacji każdego z nas poza Maryją. Każdy poza Maryją potrzebuje, mówiąc najogólniej na razie, pojednania z samym sobą. Dlaczego? Przynajmniej z trzech powodów. Gdy chodzi najpierw o pojednanie z samym sobą. Bo dopiero później przejdziemy do bliźnich. Po pierwsze, potrzebuję pojednania z samym sobą, dlatego, że czasami sam siebie krzywdziłem. No, no, czasami, nieraz bardzo często wręcz, nieraz drastycznie. Jak ktoś wpada w śmiertelną uzależnienia, czy ktoś wchodzi w, w cudzołożne więzi, czy antywięzi, no, no, to, to potwornie rani nie tylko te inne osoby, które Wręcz zadręcza nieraz, ale samego siebie. No, ruinuje swoje człowieczeństwo, ruinuje swoją więź z Bogiem, samym sobą. Sam na siebie wcześniej czy później będzie patrzył z pogardą, z nienawidzi siebie. To kwestia czasu. To właściwie się od razu dzieje, tylko nie od razu jesteśmy tego świadomi, bo to jest tak sprzeczne z ludzką naturą: być draniem, być krzywdzicielem, zabijać siebie na ratę przez uzależnienia czy. czy czy łamać te najpoważniejsze przykazania, to, to, to, to, to przechodzimy wtedy w, w nienawiść do samych siebie, we wrogość wobec samych siebie. Już z żadnej nocy spokojnie nie uśmiemy, nie uśmiemy. To dlatego na przykład cudzołóstwa się często wiążą z sięganiem po alkohol czy po inne takie sposoby życia, które próbują nas odciągnąć od prawdy o nas, od sumienia. Sięgamy po zagłuszacze. W każdym razie Pierwszy powód, w którym mam problem z samym sobą, to jest ten, że sam siebie krzywdzę. Niekoniecznie drastycznie, aż alkoholem, narkotykiem, cudzołóstwem, ale na przykład tym, że za dużo jem, czy za mało, za długo śpię, czy za krótko, że podejmuję na przykład z kimś tam z bliskich dyskusje kłótnie. Wiem od wielu lat, że to nic nie da, że mnie tylko ten ktoś bliski zrani, bo jest Prymitywny, wulgarny, egoistyczny, bez, bez serca, bez wrażliwości. Już to wiem, już mnie tysiące razy poranił, i ja znowu zaczynam te same dyskusje, czy tam ten sam schemat zachowania. No i potem żałuję, płaczę, po co mi to było, a następnego dnia znowu to samo. Dla przykładu, więc powtarzam nieraz tysiące razy te same błędy, tysiące razy sytuacje, w których ostatecznie to ja siebie krzywdzę. Ten ktoś mnie jeszcze dobija przy tym, ale, ale to ja się proszę o cios, bo na przykład wchodzę w kłótnie z kimś, to jest prymitywny, wulgarny, bez serca, bez, bez sumienia, czy sam siebie oszukuje nałogowo, bezuzależniony i już to wiem i dalej robię to samo. Wystawiam się na ciosy, więc no to ja siebie krzywdzę. To po pierwsze, no jak nie, ma, nie mieć żalu do samego siebie o to, że sam siebie krzywdziłem nieraz dziesiątkami lat, po drugie mam żal do samego siebie i słuszny o to, że innych ludzi krzywdziłem. Czy, czy wręcz wprost, będąc raniem, czy uzależnionym, czy niechcący, na przykład rozpieszczając krzywdziciela, już znamy to na pamięć, nastawiając policzka tam, gdzie będą się bronić. Yy, yy, yy, a nie, to, to, będzie, to za chwilę. W każdym razie krzy, krzywdziłem, no to, to też ich krzywdziłem, ale w każdym razie, już nie wchodząc w szczegóły, bo nie skończymy, krzywdziłem innych ludzi. Brutalnie czy niebrutalnie, ze złą wolą, cynicznie, czy myśląc, że ich wspieram w ten sposób, czy daję im szansę. W każdym razie krzywdziłem, teraz to wiem. Przy mojej dojrzałości, po zrobieniu tych y, poprzednich kroków, y, już teraz wiem, krzywdziłem innych ludzi. I to do mnie wraca. Wraca, jako niepo... jeśli krzywdziłem tak brutalnie, po prostu pokrzywdziłem, nie, nie rozpieszczałem, bo wtedy myślałem, że nie krzywdziłem, ale krzywdziłem brutalnie. No i ci moi bliscy się muszą bronić, wzywają policję, zakaz wstępu do domu, kierują na przymusową terapię, zamykają drzwi przede mną i słusznie, i nocuję pod mostem. No to jest mi nieprzyjemnie. To mam żal do siebie, do samego siebie. Dlaczego krzywdziłem innych i to teraz do mnie wraca? I teraz jestem osamotniony, może uwięziony, może na zamkniętej terapii, może pod mostem. Nikt mi nie ufa, nikt się do mnie nie uśmiechnie. Yy, wielu ma potężne żale do mnie słuszne, smuszne. No to jest mi niemiło. Czyli jak krzywdzę Ciebie, to wcześniej czy później na mnie się to odbije. Tak samo, jeśli krzywdzę w ten, w ten drugi sposób, ukryty, mianowicie rozpieszczając krzywdziciela, to też no, będę widział, że tyle się poświęciłem, czy poświęciłam co częściej Pani, a tu jest jeszcze gorsza sytuacja. No, no, no to, to, to bardzo boli, czyli boli mnie to, że krzywdziłem innych ludzi i skutki do mnie wracają nie tylko wyrzuty sumienia i nie, nie, może nawet bez wyrzutów sumienia inne skutki też dręczą no i po trzecie dawałem się krzywdzić nie tylko krzywdziłem siebie nie tylko krzywdziłem innych i skutki wracają, ale też dawałem się krzywdzić tutaj trzeba dopowiedzieć otóż jeżeli ktoś mnie krzywdził kiedy byłem małym dzieckiem czy byłem w takiej sytuacji kiedy się nie byłem w stanie bronić to mam żal tylko do krzywdziciela bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić ja nie mam prawa go krzywdzić i nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. Ale jeżeli, czyli jak mnie ktoś krzywdził w takim wieku małym, moim, czy w jakichś takich okolicznościach, gdzie nie byłem w stanie się bronić, naprawdę nie byłem, nawet z tej perspektywy w tamtym czasie, też bym nie był w stanie się obronić, to mam żal, powtarzam tylko do krzywdziciela. Ale jeżeli ktoś mnie krzywdził, kiedy byłem już w takim wieku, w takiej sytuacji, że miałem szansę się bronić, i z tych szans nie korzystałem. Na przykład ktoś mi mówił z krewnych znajomych, czy w grupie formacyjnej w parafii, w sąsiedztwie, broń się, nie, nie da się tak dręczyć. Przecież ten ktoś kpi z ciebie, choćby najbliższy, żyje twoim kosztem, dręczy cię, więc miałem osoby, które mi otwierały oczy, miałem instytucje, które, które mogły mi pomóc, gminne, państwowe, samorządowe, policyjne, sądownicze kościelne i tak dalej a nie korzystałem z tej pomocy nie broniłem się to nadal mam żal do krzywdziciela bo krzywdziciel nie ma prawa też krzywdzić mnie kiedy jestem naiwny i bezsilny ale też mam żal do samego siebie dlaczego się dawałem krzywdzić i teraz co zrobić z tym potrójnym żalem do siebie o to, że siebie krzywdziłem, że ciebie krzywdziłem i skutki do mnie wracają i że dawałem się krzywdzić wtedy kiedy już się mogłem nie dawać już miałem szansę nie skorzystałem z tej szansy no dobrze, że teraz korzystam, daj Boże. Ale wtedy nie. Co teraz zrobić z tym potrójnym żalem do siebie? Jak zwykle najpierw powiem, jakie są tutaj zagrożenia, bo znając zagrożenia możemy się ich strzec. Otóż pierwszym zagrożeniem, jak zwykle skrajności, o których wspomniałem przy innej okazji, już dzisiaj, ale tutaj trzeba powtórzyć. Pierwsza skrajność to jest pobłażanie sobie. Tak, nakrzywdziłem siebie, nakrzywdziłem innych ludzi, skutki do mnie wracają, dawałem się krzywdzić, ale sobie wszystko przebaczam. To, to częściej u mężczyzn. U kobiet bardzo rzadko to spotykam. Pobłażanie sobie w obliczu tej mojej, złej, osobistej przeszłości, także w odniesieniu do samego siebie. Pobłażanie sobie. Ale u mężczyzn się to zdarza i to dosyć często u mężczyzn. Jakiś tam mi młody student, no zwykle młody, mój młody mężczyzna ogólnie mówi, proszę księdza, ja zrobiłem no niestety to wszystko, co ksiądz tu mówił, Nakrzywdziłem siebie i nieraz okrutnie, z uzależnieniami włącznie. Nakrzywdziłem innych ludzi, no to aż nie będę opowiadał, żeby się ksiądz nie rozpłakał. Dawałem się też krzywdzić. Wchodziłem w takie grupy, gdzie z góry wiedziałem, że tam może jakoś skrzywdzę, ale też będę skrzywdzony, bo trafię na cwańszego od siebie. Z góry to musiałem kalkulować, no byłem już na tyle rozgarnięty. Więc jest to wszystko. Ale proszę księdza, ja nie mam żalu do siebie. Ksiądz mówi, że no, mamy ten potrójny żal do siebie. Że siebie krzywdziliśmy, że krzywdziliśmy inne, skutki wracają, no to mamy żal po cośmy sobie nakomplikowali życie. No i żeśmy się dawali krzywdzić. I u mnie to było, ale nie mam żalu do siebie. Ja Wie tak? Nie mam żalu. Jak to sobie radzisz z tym? A po prostu ja sobie wszystko przebaczam. Pan Bóg mi przebacza jest miłosierny, to i ja sobie przebaczam. Ja mówię, a zmieniłeś się tu i teraz już siebie nie krzywdzisz. Nie krzywdzisz innych ludzi, bo kochasz. Nie dajesz się krzywdzić, bo, bo kochasz mądrze. O nie no, się za nie przesadzają. I dalej, dalej, mniej więcej tak żyję jak dawniej. Ale sobie za każdym razem na nowo przebaczę. Ja nie wiem, to ci nic nie da. To marnie zginiesz. To marnie zginiesz. Jezus nie mówi do tych, którzy grzeszą tu i teraz. Do tych błądzących bardzo. Nie mówi, uwierzcie w moje miłosierdzie. Nie mówi, przebaczcie sobie. Tylko mówi coś zupełnie innego. Albo się nawrócicie. Albo marnie zginiecie. Więc yy, przebaczenie sobie może się odnosić wyłącznie do przeszłości. Wyłącznie do przeszłości. To jest niezwykle ważne. Przebaczyć sobie mogę wyłącznie złą przeszłość. Ale nie wolno mi przebaczać sobie złej teraźniejszości. Nie wolno. To byłoby diabelskie. Przebaczać mogę sobie tylko samemu sobie, tylko złą przeszłość. Więc jeżeli tu i teraz, tu i teraz w teraźniejszości krzywdzę siebie, czy krzywdzę Ciebie, czy daję się krzywdzić, czy coś, coś z tego jest, w każdym razie mam złą teraźniejszość, to mi nie wolno sobie przebaczać tej złej teraźniejszości. Yy, tylko jeżeli mam złą teraźniejszość, to jedynym lekarstwem, jedynym na moją złą teraźniejszość, w której dalej jestem wrogiem siebie, czy krzywdzicielem siebie. I jedynym lekarstwem jest natychmiastowe nawrócenie. Moje natychmiastowe nawrócenie to robię tych kroków 5 do 7, żebym od grzechów, od krzywd, od błędów przeszedł do miłości. Tośmy już dokładnie w miarę analizowali. Mam się najpierw nawrócić i mieć dobrą, Bożą, pełną miłości z mojej strony teraźniejszość, i kiedy mam dobrą, pełną miłości z mojej strony, choćby ze strony bliskiej jeszcze nie, ale z mojej strony teraźniejszość mam, piękną, bożą, szlachetną, świętą, wtedy to, co było w przeszłości złej, jest rzeczywiście przeszłością, no bo teraźniejszość jest dobra. Jedynym sposobem, żeby przeszłość zła była przeszłością, to jest dobra teraźniejszość. Więc mam już tą dobrą teraźniejszość, kroki 5, 6, 7. I teraz mogę sobie przebaczyć, złą przeszłość. Ale ani sekundy wcześniej. Ani sekundy wcześniej. Więc jeżeli na razie dalej krzywdzę siebie, ciebie i daję się krzywdzić, to mi nie wolno sobie przebaczać. Nie wolno mi w ogóle cokolwiek mówić o miłosierdziu przebaczeniu. Bo na razie mam teraźniejszość do złą. A druga, czyli pierwsza skrajność jest pobłażanie sobie, wmawianie sobie, że nie muszę się nawracać, nie muszę robić siódmego kroku, usuwać braki z pomocą Boga, aż do świętości, aż do miłości. Tylko wystarczy, wystarczy że sobie przebaczam. To nie na no to. To będę dalej robił te straszne błędy, aż będę miał piekło na ziemi, jeszcze większe może niż mam i, i, i, i całą wieczność nam no, się nie zmieni. To jest droga do, do piekła i na ziemi, i wieczności. Przebaczanie sobie złej teraźniejszości. Yy, czyli jedna skrajność to jest ta właśnie naiw, to, naiwność. Pobłażanie sobie to będzie precyzyjniejsze. A druga skrajność, jest zwykle odwrotna, zadręczanie siebie. I przy zadręczaniu siebie są już obie płci, porówno niemal, Czy, bo Panie jeszcze bardziej to potrafią, no bo są jeszcze wrażliwsze, jeszcze mają, mają bardziej natrętne myśli, natrętne przeżycia w takich sytuacjach, więc u Pani jest jeszcze w większym stopniu. Ale tu są przedstawiciele obydwu płci, dobrze reprezentowani, bo jest tak troszkę ze śmiechem, więc panie rzadko sobie pobłażają, kiedy mają złą teraźniejszość. No to już tylko te, te diabelskie, wyuzdane, przewrotne, no, to bardzo rzadko są takie. Natomiast yy, panie sobie bardzo często się zadręczają, jak mają złą teraźniejszość przeszłość yy, i to ona trwa. No i, i panowie, ci, którzy się nie, nie pobłażają sobie, no to, a są niedojrzani, no to się zadręczają. Który z tych mężczyzn, żeby się skupić na mężczyznach mówi, proszę księdza, No ja nabłądziłem w życiu we wszystkim, co ksiądz mówił, i krzywdziłem siebie, krzywdziłem innych ludzi, skutki wracają. Dawałem się krzywdzić, kiedy już mogą się bronić. Ale ja teraz się zadręczam dobrze mi tak. Codziennie sobie to mówię, jak się budzę, dobrze mi tak. Nienawidzę samego siebie. Codziennie sobie przypominam ze szczegółami te najgorsze momenty z przeszłości podcinam sobie żyły, czy upijam się, no tak, żeby zabić się na śmierć, na nic innego nie zasługuje, czy chodzę do takich osób w środowisk, gdzie mnie dręczą, wiem o tym i z całą premedytacją idę, niech mnie zadręczą. Może to będzie łatwiejsze niż samobójstwo. Więc nabruję w przeszłości strasznie, nie zmieniłem się, to już tylko się zadręczam. Wspominałem już o tym wcześniej, Jezus nie mówi zadręczajcie się, grzesznicy, tylko nawracajcie. A nawrócenie to zupełnie co innego. Kiedy się nawracam, to zaczynam kochać, stawać się podobnym do Boga i chce mi się żyć. A nie chce mi się umierać. Jest wtedy radość, a nie rozpacz. Więc Jezus nie chce naszego zadręczania. Nie tylko nie chce naszego pobłażania sobie, które sprawia, że, że jeszcze gorzej żyje, tylko też nie chce drugiej skrajności, żadnej skrajności. Nie chce też naszego zadręczania. Chce naszego nawrócenia i, urat i uratowania. Więc kiedy sobie uświadamiam na tej liście skrzywdzonych, że ja też tam jestem, że się krzywdziałem na te już wymienione sposoby, to tu i teraz się radykalnie nawracam. Te poprzednie kroki już to, to objęły. I przebaczam sobie minione, minione błędy, winy moralne, czy, czy wręcz grzechy. Wszystko, co było fatalne, nawet strasznie diabelskie wręcz. Bo mam dobrą, Bożą, radosną Pełno miłości, teraźniejszość. I, i, i zobaczmy, jak to robi Ojciec Miłosierny, symbol samego Boga. Kiedy przebacza Synowi? Gdy Syn wraca przemieniony. I ani sekundy wcześniej. I ani sekundy wcześniej. Do tego jeszcze za chwilę wracać. Więc Bóg w swojej mądrości nie okazuje, przebacza nam w sercu zanim, żeby zbłądzić. Ale w swojej mądrości okaże nam przebaczenie, gdy się nawrócimy. I ani sekundy wcześniej. Bo gdyby ojciec poszedł do syna, który jest tam jeszcze w, y, tam z, w, na zasadzie, w tej jeszcze fazie wino dziewczyny i śpiew, kiedy jeszcze ma pieniądze i się bawi, co założy i, i upija i tak dalej, możemy się domyślać. I powiedziałby ojciec, wszedłby tam do tej karczmy, i powiedziałby, ja Cię, synu wszystko przebaczę. No to by syn y, wyśmiał wręcz ojca, I idź sobie do diabła, ja staruszku, szkoda, że jeszcze nie umarłeś, bym resztę majątku wziął z bratem. Szkoda, że jeszcze żyjesz. Wy nocha stąd. Ja nie potrzebuję żadnego przebaczenia. Ja jestem jedyny mądry. Ty jesteś głupi. Ty, ty byle jak żyjesz, ty nie cieszy się życiem. Ja to się cieszę życiem. Ja się nauczyłem żyć nowocześnie, postępowo. Mnie tu jest dobrze. Ja, o jakim ty mi mówisz przebaczeniu? A przebaczaj, nie przebaczaj. Guzik mnie w ogóle obchodzi twoje istnienia. A co twoje przebaczenie? Więc mój ojciec poszedł do syna marnotrawnego w tej przyjemnej fazie życia syna, nieradosnej, nie ma nic wspólnego z radością, ale przyjemnej, po części przynajmniej przyjemnej, może po nocach już tam coś było nie tak, ale w ciągu dnia jeszcze tam było niby przyjemnie, no to by syn go wykpił. Ale gdyby ojciec poszedł do syna nie w tej fazie przyjemnej, tylko wtedy, kiedy już syn jest w fazie bardzo nieprzyjemnej życia, bo robił to, co przyjemne na początku zamiast tego, co mądre, no i to się kończy bardzo nieprzyjemnie. Gdyby poszedł tam do tego chlewa, głodu, poniżenia, osamotnienia syna i tam mu powiedział jeszcze do nie nawróconego jeszcze syna, ale już strasznie cierpiącego, przebaczam ci, no to by syn nie miał motywów do nawrócenia. Yy, powiedziałby, a no to sprawa zamknięta. I by został dalej byle jakim człowiekiem, który nie pracuje nad sobą, nie usuwa wad charakteru, błędów, nie zaczyna kochać. No po co? Sprawa zamknięta. On nie zamknie. Wtedy ojciec był, by okazał, może litość, ale w tym złym znaczeniu synowi, ale nie miłosierdzie. Z miłosierdziem Bóg, to kazanie miłosierdzia Bóg czeka, się się nawrócimy, bo Bóg nie chce nas dobić, tylko chce nas mobilizować do, do zmiany. Czyli jak. Jak powiedzmy, żona mówi do męża, no ja ci wszystko, jesteś draniem, dalej ci założysz, dalej się upijasz, dalej jesteś draniem. Ale ja ci płaczę, jaka jestem wielka, jaka jestem wyniosła, jaka jestem hojna w, w mojej dobroci. Wszystko ci przebaczam. Jesteś nikim, jesteś zerem, jesteś bydlakiem, jesteś samcem, a ja ci wszystko przebaczam. To nie jest miłosierdzie. To jest wyniosła litość w której ja się stawiam jako ktoś tam, pan świata, jako ktoś tam z gestem jakiś niezwykły, a to jesteś zerem i zerem pozostaniesz. I zerem pozostaniesz. I to ci z góry mówię. Nie? nie liczę na twoją przemianę, w związku z tym ci też nie próbuję pomagać w twojej przemianie, bo jesteś do kitu, do niczego, jesteś bydlakiem, jesteś yy, nic warty i nic z siebie nie będzie, ale znaj moją, znaj, znaj Pana i Jego łaskę. No to ci, ci przebaczam, mówię z wyniosłością, z z dumą, a ty bądź dalej tym zerem. A Bóg nie, Bóg nie myli litości tej właśnie tak rozumianej, że z Ciebie nic nie będzie, a ja i tak Ci przebaczam. Znaj moją klasę, moją wielkość, tylko Bóg jest miłosierny swojej miłości. Czyli przebaczy nam nawet tysiące razy, nawet najcięższe winy, jeśli się nawrócimy. I ani sekundy wcześniej. To samo mam zrobić ze sobą. Mogę sobie przebaczyć nawet najstraszniejszą przeszłość, jeśli mam piękną Bożą teraźniejszość. I ani sekundy wcześniej. I ani sekundy wcześniej. Więc to, to, to tu miejmy tą świadomość. Dlatego krok ósmy jest po tym piątym, szóstym, siódmym, gdzie pracowałem nad sobą z pomocą Boga i dorastałem od braków, od wad charakteru do, do wielkiej tej Bożej miłości. Więc w ósmym kroku ja już przez piąty, szósty, siódmy krok, jeśli je zrobiłem solidnie, te kroki do miłości, a nie ledwie do, do walki ze słabościami, tylko aż do miłości dorosłem. Jedyny sposób, by skutecznie, na stałe pokonać wady, słabości. Więc jeśli to zrobiłem, to, to już pojednałem się ze sobą. Czy w każdym razie mam już święte prawo się pojednać? Chcę sobie powiedzieć, krzywdziłem siebie w ósmym kroku. Ale przez piąty, szósty, siódmy krok dorastałem do bycia coraz bardziej podobny do Boga. Mam tego świadomość, tu i teraz kocham i w związku z tym przebaczam, sobie już przebaczam. I, już, I to już jest wynagrodzenie. Piąty, szósty, siódmy krok to już było wynagrodzenie wobec samego siebie. Bo jak wynagrodzić sobie to, że się krzywdziłem? No przez to, że teraz staję się podobny do, podobny do Boga, że kocham siebie, Ciebie, Boga na, na to wszystko, i że żyjąc tu i teraz, mądrze, w miłości no, no, wynagradzam sobie czasy, kiedy żyłem w głupocie i w niemiłości. W pożądaniu, w zakochaniu, w cynizmie, w hedonizmie, w czymkolwiek innym, tylko nie w miłości. To, ży no, to jak mogę sobie inaczej wynagrodzić? No Przez to, że tu i teraz żyję aż tak, że się żyć chcę. Czyli w miłości także do samego siebie. Przy okazji, jak najkrócej opisać miłość do samego siebie, jak zdefiniować. Bo niektórzy mówią, no, ale co ksiądz tak mówią o miłości do samego siebie, to chyba egoizm, nie, nie. Tutaj dygresja, ale ważna. Mianowicie ludzie się dziwią, także księża, kiedy mówię, jest 10 przykazań i trzy przykazania miłości. 3, nie 2. 10 przykazań, które mówią, czego nie robić. I trzy przykazania miłości, które mówią, co robić. Mianowicie, kochaj Boga nade wszystko, po drugie, kochaj samego siebie, po trzecie, kochaj bliźniego, tak jak próbujesz kochać siebie. Trzy przykazania miłości: Boga, samego siebie i bliźniego. Jestem najbliższy, no, jestem naj... pierwszy. Mój, bli... mój bliźni, bo bliźni to ten przy... przyjaźń, bliski, e, A więc jestem pierwszym bliźnim dla mnie. Nie mogę kochać drugiego, trzeciego bliźniego, jak nie kocham pierwszego, czyli samego siebie. E, tu przy okazji. E, to ważna rzecz. Ja o tym pisałem już bardzo dawno temu, więc prawie chyba już teraz tam nie, nie, dojdzie, nie dojdzie się do tej książki. Miłość pozostaje, taka książka, ale sprzed 20 prawie lat, gdzie pisałem tam szczegółowo o miłości do samego siebie. Pewnie krócej, tylko dlaczego mam przyjąć samego siebie z miłością, pokochać siebie i to jest najlepsze wynagrodzenie sobie samemu złej przeszłości. Dlaczego mam pokochać? Po pierwsze miłość jest za nic, więc nie dlaczego, tylko po prostu mam decyduje się pokochać siebie, albo nie decyduje. Daje sobie samemu dar miłości, albo nie daje, więc na miłość nie trzeba zasługiwać. O tym już mówiłem wczoraj wieczorem. Ale motywy też konkretne są, tylko nie typu zasługa, nie zasługa, ale inne. Mianowicie pierwszym motywem, który sprawia, że chcę kochać siebie coraz bardziej, jest to, że Bóg mnie kocha. Jest to, że Bóg mnie kocha. I ponieważ mnie kocha i za mnie daje życie, to gdybym ja sam siebie nie kochał, to bym, to bym gardził Bogiem. To bym nie kochał Boga, wręcz gardził Bogiem. Bo jeżeli bym gardził sobą, którego Bóg kocha nad życie, no to bym gardził Nim. Jeżeli bym się zaprzyjaźnił z, z małżonkami, którzy są rodzicami i, i, i powiedzmy, wydawało się, że kocham tych małżonków, ale nie, nie kocham ich dzieci. Są mi obojętne czy wręcz gardzę ich dziećmi. A, wasze dzieci to tam niespecjalne. Może nie przy tych dzieciach, ale tak. Czy może bym nie mówił, ale by, by widzieli rodzice, no, wobec których bym starał się okazywać miłość i szczerze, ale nie umiałbym kochać ich dzieci, to ich bym też nie, nie, nie uszanował. No bo jeżeli ty kogoś kochasz, a ja kocham ciebie, to jednym, jednym z koniecznych warunków potwierdzających moją miłość do Ciebie jest to, że kocham też tych, których Ty kochasz. I Inaczej absolutnie nie kochamy Ciebie. Więc jeżeli bym nie kochał siebie, którego Bóg kocha nad życie, to bym nie kochał Boga, bo bym gardził kimś, kogo On kocha, no, czyli no, a przez to bym i Bogiem gardził i Jego miłością. Więc po pierwsze chcę pokochać siebie i coraz mocniej, żeby uszanować Boga, który mnie kocha i żeby uszanować Jego miłość do mnie, bo inaczej Jego nie uszanuję. Nie jego miłości do mnie. Po drugie chcę pokochać siebie z miłości do Ciebie, drugi człowieku, bo tylko kochając siebie mam szansę kochać Ciebie. No jeżeli siebie nie kocham, jak nie kocham, to albo z siebie rozpieszczam egoizm, albo jestem wrogiem siebie i nienawidzę siebie, no to jak jestem czy to egoistą, czy, czy wrogiem siebie, nie mogę pokochać Ciebie. Nie mam żadnych szans. Nie mam możliwości. Więc im bardziej mi leży na, na, na sercu Twój los, tym bardziej chcę pokochać siebie, bo wtedy mogę pokochać Ciebie. I po trzecie, tylko wtedy, kiedy pokocham siebie, mam szansę pokonywać moje słabości. I, i, I kochać coraz bardziej. Bo tylko miłość daje siłę, żeby stawać się większym od samego siebie. Więc to jest też w moim interesie, żebym pokochał siebie, bo tylko wtedy mogę stawać się, mieć siłę, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Boga. Niektórzy mi mówią, ja pokocham siebie, jak zacznę być kochać Boga nade wszystko, zacznę bardzo ofiarnie kochać bliźnich, no to wtedy pokocham siebie. Tak w nagrodę. Nawet już nie, nie w kategorii zasługi, no ale Aha, i jeszcze co ważniejsze, kiedy poko pokonam wszystkie moje słabości, to, to jest głównie to, księży Marku, jak pokonam wszystkie moje słabości, jak się pięknie nawrócę, jak pokonam wszystkie wady charakteru, wtedy się pokocham. No to się nigdy nie pokochasz. Bo najpierw miłość, potem rozwój. A nie najpierw rozwój, potem miłość. No bo jak nie przyjmę siebie tu i teraz miłością, nie mam żadnych szans na rozwój. Im bardziej sobie szczery zrobię rachunek sumienia i sobie szczerze powiem, gdzie się powinienem zmieniać, rozwijać, tym bardziej się załamię, jak i udasz. A więc najpierw miłość, dopiero rozwój czyli to są te trzy motywy pokochania siebie, z miłości do Boga i żeby szanować Jego miłość do mnie z miłości do Ciebie, żeby mieć szansę Ciebie kochać i z miłości do samego siebie żeby mieć motywy i siły, by siebie rozwijać by stawać się coraz piękniejszą wersją samego siebie no i to jest najpiękniejsze nie sobie i teraz idziemy dalej, otóż kiedy mamy inne osoby, któreśmy skrzywdzili to co mamy zrobić kiedyśmy skrzywdzili małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, krewnych, znajomych oszukując, dręcząc, poniżając, wykorzystując, okradając i tak dalej. Czy też rozpieszczając, a teraz sobie uświadamiamy, że to było krzywdzenie, ale zwłaszcza kiedy te krzywdy były większe niż rozpieszczanie. No, skutki rozpieszczania bywają tragiczne, no, ale my nie jesteśmy takimi draniami jak ci, którzy po prostu dręczą, no i wiedzą, że dręczą i dalej dręczą. To jest jednak duża różnica z naszej strony, nie ze strony skutków, której przy rozpieszczaniu mogą być tragiczne. Otóż co zrobić, kiedy Ciebie krzywdziłem? Także gdy, gdy Ty, przeze mnie krzywdzony, sam też krzywdziłeś mnie również i może bardziej niż ja Ciebie. To ja mam się rozliczyć z moich krzyw, które wyrządziłem. Zwłaszcza, jeśli to były te, ta pierwsza grupa krzywd, po prostu krzywdy, z, nie rozpieszczanie, bo tam miałem dobrą, miałbym dobrą wolę, ale po prostu dręczenie, krzywdzenie na tysiące sposobów, łącznie z, z, z zdradami małżeńskimi, z, z, z ekstremalnym zaniedbaniem obowiązków małżeńskich, rodzicielskich, łącznie z, z wpadaniem w uzależnienia i zatręczaniem bliskich. Więc ja jestem krzywdzicielem. Chcę to zmienić. Co mam, co mam zrobić? Otóż, po pierwsze, czego mi nie wolno robić? Mnie, krzywdzicielowi. To także, jeśli jesteście tu głównie krzywdzonymi osobami, bo tak to jest, to trzeba to świetnie wiedzieć, żeby innym pomagać, na przykład przy dwunastu krokach i żeby waszym krzywdzicielom otwierać oczy, czy wiedzieć, jakie warunki muszą spełnić, jeśli chcą być znowu blisko was. Otóż, jeśli jestem krzywdzicielem, to nie wolno mi przyjść do krzywdzonej osoby, choćby to była przeszłość, no ale teraz się chcę rozliczyć, nie wolno mi przyjść do krzywdzonej osoby, którą już, daj Boże, nie krzywdzę, przyjść i powiedzieć, przebacz mi. To byłaby bezczelność. Po prostu diabelska bezczelność. Podobnie, jeśli do ciebie przyjdzie krzywdziciel, mąż, małżonek, który na przykład cię zdradzał i przyjdzie i powie, przebacz. To trzeba jesteś diabelski. Mało, że mnie krzywdziłeś i krzywdzisz, przynajmniej krzywdziłeś w przeszłości, to jeszcze teraz czegoś ode mnie żądasz, czy oczekujesz, a nie od samego siebie. No to jest diabelski. No ale zajmijmy się sobą, wtedy mam też kryteria, te same, żeby się bronić przed cynizmem naszych krzywdzicieli. Ale to zajmij, popatrzmy z naszej perspektywy. Mianowicie, jeśli Cię krzywdziłem, nie wolno mi pójść do Ciebie i powiedzieć przebacz. Nie tylko powiedzieć jako polecenie, czy rozkaz wręcz, ale nawet jako choćby uniżona prośba. Błagam Cię, przepać, Ty nie masz nic do zrobienia. Ja mam coś do zrobienia, jeśli Ciebie krzywdziłem. Otóż co mam zrobić? Kiedy Ciebie krzywdziłem, jest to przeszłość, bo już zrobiłem 5, 6, 7 te kroki. Jestem w innym miejscu, tu i teraz już chcę kochać, a nie krzywdzić i zaczynam kochać. To co mam zrobić, żeby zamknąć przeszłość wobec Ciebie osoby, którą krzywdziłem? To wyjaśnia Jezus w przypowieści o dłużniku i wierzycielu. No, wszystko z Ewangelii trzeba czytać i widzieć, co nam jest. Mianowicie ta przypowieść właśnie dokładnie wyjaśnia, co mam zrobić. Co zrobił dłużnik wobec wierzyciela? Przyszedł do wierzyciela, padł na kolana, opisał swoje winy. Tyle, tyle pożyczyłem, nie oddałem Ci. Opisał skutki swoich win. Masz prawo mnie wsać do więzienia dożywotnio razem z całym moim dobytkiem. Więc uzna, opisał swoje winy, uznał konsekwencje. Krzyw, który wyrządził wierzycielowi, bo pożyczyła nie oddaje. Więc uznał konsekwencje. Możesz mnie wsadzić dożywotnio do, do więzienia. I wyraził błaganie, ale nie daruj mi dług. To byłaby bezczelność. Jeśli zechcesz, to zamiast wsadzać mnie do więzienia, do czego masz prawo, daj mi szansę, pozwól mi spłacać dług w ratach, bo na razie nie mogę. Od, od razu nie mam, nie mam szans. Za duże winy, za duży dług zaciągnąłem. A, a jeśli chcesz, bo to Twoja dobra wola, nie masz obowiązku. Możesz mnie wsadzić do więzienia i tyle. Ale jeśli, jeśli zechcesz, to, to jest moje błaganie, Daj mi szansę spłacać cały dług w ratach. Czyli daj mi szansę ci zadośćuczyniać, jeśli zechcesz. No i wtedy wierzyciel cały dług daruje, ale wtedy, ani sekundy wcześniej. Nie przychodzi wierzyciel do, do dłużnika i nie mówi, a ci cały dług daruje. Nie. Już tam prawdopodobnie szykuje sprawę sądową, już prawdopodobnie złożył dokumenty do sądu. Możemy sobie to powiedzieć. I teraz patrzy, co robi dłużnik. Powtarzam, przychodzi, pada na kolana, opisuje winy, uznaje konsekwencje tych win i wyraża pokorną prośbę, daj mi szansę na zadośćuczynienie Jestem już nowym człowiekiem, teraz już uczciwym, ale moje winy wobec Ciebie jeszcze są nie zadośćuczynione. Chcę je zadośćuczyniać. W ratach, jeśli mi dasz szansę. I wtedy dopiero... Powtarzam, ja ani sekundy wcześniej wierzyciel cały dług daruje. Wiem, potem się sytuacja komplikuje no, i tegoż, ale tu patrzymy na, na ten aspekt. Co ja mam zrobić, kiedy ja jestem przywdzicielem? No to co mam zrobić, korzystając z tej przypowieści Jezusa? Otóż mam przyjść do Ciebie z własnej inicjatywy. Nie dlatego, że mnie policja ściga, nie dlatego, że mi grozi sprawa sądowa, nie dlatego, że jestem głodny i pod mostem, nie będzie mieszkać, jeśli te powody, to, to mnie nie wpuszczę w ogóle do domu. Ale przychodzę do Ciebie, bo już zrobiłem kroki 4, 5, 6, 7, jestem już nowym człowiekiem, tu i teraz kocham, nie tylko usuwa moje braki charakteru z pomocą Boga, aż do tego stopnia, że już kocham samego siebie też, Ciebie już też i już jestem ekskrzywdzicielem, no bo moja teraźniejszość jest piękna, Boża, tu i teraz kocham, więc jestem eks ale krzywdy pozostały. i trzeba się z tego rozliczyć. Więc przychodzę do Ciebie z własnej inicjatywy, to ważne. Przychodzę jako ten, który już tu i teraz kocham. Tu i teraz już nie krzywdzę. Tu i teraz kocham. I co teraz robię? Ja przychodzę do Ciebie przemieniony tymi krokami, co poprzednio. Opisuję moje winy. Ja nie czekam, że mi Ty wygarniesz. Ja, Tak jak, jak ten dłużnik w przypowieści Jezusa. Sam opisał, pożyczyłem tyle, a tyle nie oddałem. Opisuje ja i ja mówię do Ciebie. Krzywdziłem Cię tym, tym, tym. Zdradami, agresją, poniżaniem, hedonizmem, egoizmem, życiem Twoim kosztem, w tych aspektach, w tamtych. Opisuje moje winy. Żebyś wiedział, wiedziała, że do mnie wreszcie doszło w czym błądziłem, w czym Cię krzywdziłem. To jest, to jest konieczne. Więc najpierw opisuję moje winy, krzywdy, które Ci wyrządziłem. I tu bardzo ważne, bez szczegółów. Nie wolno wyliczać szczegółowo, jak Cię krzywdziłem. Nie wolno wręcz. Czyli jedna skrajność, jak ja lubię mówić o skrajnościach, bo wtedy naj, chyba najłatwiej przestrzegam przed nimi, bo tak wtedy czytelnie widać. Pierwsza skrajność to są ogólniki, Przebacz mi, wiesz, tam różnie między nami bywało, przebacz mi. Żadnie tam różnie między nami bywało. Konkretnie krzywdziłem Cię tym, tym, tym, tym. A jak ty mi powiesz, no jeszcze mnie i tamtym krzywdziłeś, to chwilę pomyślę, można dłuższą, bo możesz mi zarzucać niesłusznie. Ale jak się okaże, że słusznie, to jeszcze dodam: tak, przepraszam, tego nie uwzględniłeś, jeszcze Cię i tamtym krzywdziłem. Więc krzywdziłem Cię tym, tym, tym, ale powtarzam, bez żadnych szczegółów. Bo to do znudzenia powtarzam, celem rachunku sumienia, celem wyznania moich krzywd przed osobą, którą krzywdziłem, nie jest moje poniżenie, nie jest moje zadręczenie, tylko jest w tym przypadku to, jak sobie mówię przy Bogu i Bożych ludziach, to żebym wiedział, z czego się zmieniać, jak mówię Tobie, to żebyś wiedział, że do mnie doszło, że jestem już nowym człowiekiem i że wiem, za co Ci wynagradzać, no wtedy Ci ułatwiam pojednanie ze mną kiedy zrobię wszystko, co do mnie należy. Ale to w pojednaniu za chwilę. Najpierw mam zrobić to, co do mnie należy. Więc przepraszam, krzywdziłem Cię tym, tym, tym. I teraz ani ogólniki. No wiesz, no, trochę Cię nakrzywdziłem. To za ogólne, konkretnie, tym, tym, tym. Ale też bez drugiej skrajności, żadnych szczegółów. I tutaj takie dwie, dwie rzeczy, które może nie są w waszym życiu tutaj was obecnych, ale mogą być w życiu waszych, waszego rodzeństwa, rodziców, potem może dzieci nawet już dorosłych, czy znajomych, którzy będą pytać. Więc to wyjaśniam, każdemu się przyda wiedza na ten temat. Piękno typowe pytanie mężczyzny, kobiety, a bez, będzie łatwiej dla mnie o, o mężczyznach mówić. Proszę księdza, zdradzałem żonę, ja miałem podwójne życie, ale żona tego nie wiedziała. Teraz się nawróciłem, już dawno się rozstałem z kochanką, z, z tym podwójnym życiem. Teraz już bardzo kocham żony, tak bardzo jak nigdy wcześniej. To jest konkretna rozmowa z konkretnym mężczyzną, ale mnie sumienie gryzie, że no żonę tak drastycznie krzywdzi. Oczywiście i w inne sposoby wtedy krzywdziłem, i agresją, i popijałem sobie, no, łatwo się domyśleć, ale no to to, in, to to wiedziała, że, że, że byłem agresywny, że hedonistyczny, że leniwy. Że upijający się wiele razy, no to, to, to pójdę i powiem jej teraz ja przemieniony. Ale ona o tym wie. Natomiast yy, tam jest to, to w tym, yy, żeby nie, nie ranić tych, którym zadośćuczyniamy, właśnie to jest w ramach tego, żeby nie ranić. Końcówka tego kroku. Yy, ale żona nie wie, że były te zdrady małżeńskie. To, mówić proszę księdza, czy nie mówić? Nie mówić. Nie mówić. Jeżeli nie wie, to nie mówić. A jeżeli pójdziesz do niej już przemieniony, opiszesz te winy, o których ona wie, przepraszam cię żono za to, że byłem agresywny, leniwy, prymitywny, egoistyczny, manipulujący, nie troszczący się o ciebie, o dzieci i zwalający na ciebie wino, czerniający cię, żeby się usprawiedliwić. A ona powie, a może w tym okresie, a to widzę, że rzeczywiście się zmieniasz, doszło to do ciebie, a może i w tym okresie były też zdrady mężu. Więc jeśli Cię zapyta wprost, nie, nie wolno kłamać. Powiedz, rozbeczysz się prawdopodobnie i dobrze. A powiedz, że ono i to też było. O tym nie wiedziałaś, więc nie chciałem Cię teraz... Mu, powiedziałem to Bogu, Spowiednikowi. Yy, powiedziałem to samemu sobie oczywiście. Natomiast Tobie nie chciałem, żeby nie dokładać ran Twoich. Ale skoro pytasz wprost, no to ja już Cię nigdy nie oszukam. Bo jestem nawrócony, więc mówię prawdę. Tak, niestety to było. No widzisz, teraz becze, to aż mi trudno powiedzieć następne słowo. Yy, na, na, na, było to, ale jak ona spyta? Jak nie spyta, nawet coś tam może czuje, ale nie spyta wprost, to ty się tym, że tak powiem, nie chwal. I wtedy, jak to wyjaśniałem i temu mężczyźnie, i niektórym innym, czy kobietom w takiej sytuacji, to mi mówią wielu, ale proszę księdze, ja muszę to powiedzieć, bo inaczej mnie sumienie dręczy, nie mogę spać po nocach, jest mi po prostu ciężko. Mnie się ulży, jak to powiem, zdradzanej żonie czy zdradzanym mężowi, że było i to. Ja mówię, draniu jeden. To ty chcesz, żeby się tobie ulżyło, i to jeszcze kosztem żony w tym przypadku? To jesteś okrutny. A, a dźwigaj ten ciężar. Nikt ci nie kazał cudzołożyć, bo jest już twardo. to jest Sam sobie nałożyłeś ten ciężar, to dźwigaj noc. Ja ci będę pomagał. I, nie ludzie ci mogą pomagać w grupach formacyjnych, sponsorzy i tak dalej, dźwigam z Tobą Twój krzyż, ale nie, nie, nie zwalaj krzyża na Twoją żonę. Nie, ja sobie poradzę z tym krzyżem, będę Cię umiał wspierać, ale nie, nie, nie obarczaj żony, nie dobijaj jej. Więc jeśli wyrządzimy jakąś formę krzywdy, o której małżonek nie wie, czy tam innych krzywdzonych z bliskich, to, wy, to wyliczam tylko te rodzaje krzywd, o których wie. Bo inaczej zadam cierpienie. Nie, nie, I tak w przeszłości nie zmienia, zadam to cierpienie. Krok mówi wyraźnie w drugiej części, że wynagradzam tam, gdzie jest to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdyby zraniło to ich, tych, których, przeba, których przepraszam, lub innych, no to by zraniło żonę bo ona o tym nie wiedziała i w związku z tym nie ma co wprowadzać w to. Natomiast jeśli druga skrajność, to że mówię szczegóły, czy to z własnej inicjatywy, że przychodzą wierzą no żono czy mężu, przepraszam cię za to, że cię tam biłem, poniżałem, pijałem, obliczyłem, że około 278 razy tak brutalnie, a upić to tak na tyle, a tyle setek razy, powiedzmy tak. Na oko, no i że Cię zdradzałem tyle, tyle razy mniej więcej. I teraz, jeśli to nie ma sensu opowiadania takich szczegółów, to kompletnie bez sensu, to tylko powiększa rany. A jeżeli na przykład nie mówię o zdradach, bo małżonek nie wie i wprost mnie zapyta, na przykład żona, no, mężu, a zdradzałeś też, no to powiem tak tych wszystkich okolicznościach, o których mówiłem. I jeśli żona wtedy powie, a to powiedz kim? A to powiedz gdzie? W jakich miejscach? W jakich okolicznościach? Jak to się odbywało? Nic ci żono nie powie. Ani słowa więcej. To jest przeszłość. Czy ja żono, żona, tobie, mężowi, tego nie powiem. To jest przeszłość. Na samą myśl, że miałbym o tym ja myśleć. Chociażby to mnie bierze i na omdlenie, i na obrzydzenie, i na wymioty. To jest przeszłość. Mnie już takiego nie ma. Nie wspomnę nawet sobie o tym. A co dopiero Tobie? I tu trzeba być bardzo twardym. Jeden z mężczyzn mi powiedział, no, becząc jak dziecko, proszę księdza, było w moim życiu bardzo źle, krzywdziłem żonę na różne sposoby, łącznie <grych> niestety ze zdradami, ale to sprytnie ukrywałem, akurat ostatnio natomiast tam był i alkohol, <grych> i przemoc, i cynizm i podłość, i hedoniz, yy, właśnie to i gwałty małżeńskie. No, no, no, no to za to po, po radykalnym nawróceniu to wszystko powiedziałem żonie. Oczywiście tak jak ksiądz wspominał, Gdzieś tam się zasłuchałem, więc bez szczegółów, ale grupy krzywd wyliczyłem. No i wtedy żona mnie spytała, wyliczyłem, bez zdrad małżeńskich było, żona nie wiedziała, przynajmniej oficjalnie. Nie rozmawiała ze mną nigdy o tym, nawet zarzutów nie stawiała. No ale coś ją tknęło, czy wtedy, czy już wcześniej coś przeczywałem, i mówi, widząc moją przemianę mężu, a może i zdrady były. No to tak zareagowałem, jak ksiądz tam polecał, tam gdzie słyszałem, czy czytałem. Powiedziałem, tak, no, ze szczerym bólem, z, ze łzami potężnymi, z przeprosinami jeszcze silniejszymi, i wtedy żona powiedziała: to powiedz z kim, to powiedz gdzie to było, to powiedz jakimi technikami, czy jako, jak tam. I mówi: uległem. No w tej sytuacji myślałem, że to będzie wynagrodzenie żołnierzy, jestem taki szczery, taki do bólu. Opisywałem to płacząc, becząc jak dziecko, no ale opisywałem. No i potem był dramat żony, która wpadła w takie zaburzenia psychiczne, w takie depresje najpierw, potem desperację, że się skończyło szpitalem psychiatrycznym. Pech jeszcze chciał, że ona jeżdżąc do pracy, bo pracowała, przejeżdżała koło tego hoteliku, w którym najczęściej ją zdradzałem. No akurat był na trasie do jej pracy. No przypadek. Mówię, jak mnie wypytywała, bo i kto, i z kim, i w jakim miejscu. I kiedy jechała do pracy z pracy, no to sobie jeszcze naocznie uświadamiała, wyobrażała sobie a to w tym, w tym budynku. To taki niby drobiazg. W każdym razie skończyła na oddziale psychiatrycznym. I on beczał jak małe dziecko. Nie posłuchałem księdza, bo już to, co chciał mówić tam w jakiejś konferencji, już to słyszałem, no ale chciałem być jeszcze lepszy, jeszcze bardziej taki do bólu yy, szczery. Mam być do bólu kochający. Szczerość nie zawsze jest Mam być uczciwy, nigdy nie kłamać. Ale nie znaczy, że mam wszystko wszystkim powiedzieć. To jest zupełnie co innego. Jestem zobowiązany do uczciwości, a nie do szczerości w tym sensie, że, że Ci wszystko powiem, o co mnie zapytasz. Czy sam to wyśpiewam, że tak powiem, nie, nie patrząc na to, że to możecie dobić. A więc gdybym wtedy powiedział twardo, że no, to jest przeszłość, i jeszcze tak właśnie. Dojrzałą motywację pokazał. Szcze, szczerze właśnie, ale i prawdziwie, gdyby do tego dorósł. To jest przeszłość, mnie już takiego nie ma. Ja w ogóle tego nawet we mnie już nie ma. Ja musiałbym siebie gwałcić, żeby to sobie przypominać i to Ci mówić. Nie, nie oczekuj tego ode mnie, bo byś, była, by byś krzywdziła teraz mnie, przymuszając mnie do tego i siebie samą. Bo byśmy obydwoje tylko cierpieli każdy na inny sposób, bez sensu. Właśnie przedem po to, żeby skończyć okres krzywdy i cierpienia, żeby zacząć święto, a nie żeby rozdrapywać rany i, i Cię zadręczać szczegółami. Sami nie mówmy szczegółów i nie pozwólmy się zaszantażować, że, że ktoś wymusi na nas szczegóły. Nie. Tylko grupy win. Więc przychodzę przemieniony, już kochający, już pojednany ze sobą, nie tylko z Bogiem, ale też ze sobą, bo tu i teraz kocham także samego siebie, opisuje grupy win i szczerze przepraszam. Mężczyzna może paść na kolana przed kobietą, odwrotnie nie. W każdym razie szczerze przepraszam, ze łzami w oczach, z, z bólem serca. W każdym razie szczerze. I uwaga, wynagradzam. Zadość uczyniam, mówiąc językiem, 13-kroków, 12 kroków. Przepraszam. I, i, I tu... Po polsku się może, można nazwać zadośćuczyniam, wynagradzam. Wynagradzam jest prościej, brzmi. Ale zadośćuczyniam no to, to podobne znaczenie ma jedno i drugie słowo. W każdym razie uczyniam, używając tego języka 12 kroków. I w jaki sposób? Uwaga, nie obiecuję, że będę zadośćuczyniał. Nie obiecuję, tylko to robię. I bardzo jest ważne, żebym zanim do ciebie przyjdę, ja przemieniony powtarzam, zanim przyjdę, ja przemieniony, już kochający i Boga, i siebie, i Ciebie, zanim op op opiszę te grupy win, które Ci wyrządziłem, już wynagrodziłem, zanim wszedłem, już wynagrodziłem to, co było możliwe, zanim do Ciebie przyszedłem. Jeżeli miałem podwójne życie, to oczywiście już dawno zrywałem z kochanką, jeżeli się upijałem, już poszedłem na terapię, jak trzeba zamkniętą, grupę A, z tego wychodzę, ale to to, to czyli już nie krzywdzę, ale już, jeśli na przykład Cię oczerniałem, żoną na przy żeby siebie wybielić przed rodzicami, teściami, dziećmi, to zanim do siebie przyszedłem, już poszedłem do rodziców moich, do Twoich i już powiedziałem, to co mówiłem o mojej żonie, to było, to było szczerstwa, to było po to, żeby się przed, przed Wami wybielić z moich tam strasznych rzeczy, to ja byłem w kryzysie, to ja krzywdziłem, a zganiałem na żonę, na waszą córkę, czy na, moją, czy na waszą synową, moje rodzice i już to odwołuję. I powiedzcie mojej żonie, bo jeszcze u niej nie byłem, jeszcze, jeszcze muszę parę warunków spełnić, zanim pójdę. Oczywiście pójdę, ale na razie wy, wy macie lepszy kontakt. Na razie. Powiedzcie, był twój mąż, opisywał, że cię oczerniał, przeprosił, uznał, że jesteś bardzo szlachetną, że, że jesteś dręczoną przez niej, byłaś dręczoną, a on odwracał kota ogona. Więc to już jest dla niej wynagrodzenie, jak się dowiaduje od rodziców i od teściów, że, że byłem, że już tam podwoływałem, czy jeżeli Cię okradałem, już na Twoje konto wysłałem pierwszą ratę, największą, jaką mogę, już wysłałem, zanim do Ciebie przyjdę. Ja przemieniony. Już pierwsza rata poszła. Najlepiej, jakbym wszystko mógł od razu oddać. No, tyle, ile mogę. No, najbardziej, jak, jak mogę. Choćby nie dojadając, nie dosypiając ale żebyś miała jasny znak, że, że ja już zaczynam zadośćuczyniać. Kiedy kłamałem, to teraz przychodzę do Ciebie i ci wyznaję prawdę, bez żadnych szczegółów, jak mówiłem. Jakbyś pytał jakieś szczegóły moich błędów, strasznych tam czynów, szczegółów nie podam, ale wszystko szczerze powiem, jakie były grupy win. Jeżeli Cię dręczyłem, poniżałem, żyłem Twoim kosztem, no to teraz promieniuję miłością. Delikatnością, czułością, cierpliwością. Może na razie nie dasz przytulić, masz święte prawo, prawne ręki może nie podasz, masz święte prawo, ale widzisz już we mnie nie tego, który tam jest agresywny, złośliwy, cyniczny, tylko przeciwnie, widzisz, że, że jestem zupełnie nowym człowiekiem, że wręcz promieniuje, powtórzę ze mnie miłość, czułość, cierpliwość, delikatność, życzliwość. Nawet jak ty mnie przyjmujesz agresywnie, jeszcze nie widzisz mojej przemiany, dopiero zaczynasz mieć pierwsze znaki, czy jesteś tak poraniona, że na nic innego nie jesteś w stanie się zdobyć, to ja to rozumiem. To ja to rozumiem. Nie ja mam wymagać od Ciebie wielkiej, heroicznej teraz miłości do Ciebie. Bo Ciebie wcześniej krzywdziłem. Więc przychodzę, powtórzę, przemieniony, już kochający, już ekskrzywdziciel, opisuję grupy win, bez szczegółów, ale bez też ogólników. Szczerze przepraszam i wynagradzam powtarzam, nie obiecuję, że będę wynagradzał, choćby najszczerzej. Już wynagradzam. Po części wynagradzam, zanim do Ciebie przyjdę. Tam, gdzie jest to możliwe, bez fizycznego przyjścia do, do Ciebie, to najpierw tam to robię, dawałem przykłady i dopiero przychodzę i resztę już bezpośrednio w kontakcie z Tobą staram się wynagrodzić. Ale to, co jest możliwe wcześniej i, i, i zaocznie, to już to zrobiłem. Żadnych przyrzeczeń, żadnych obietnic, Fakt które się już dokonują. I uwaga, i nawet, nawet wtedy, się to wszystko zrobię, nawet wtedy nie mówię przebacz mi. Nawet wtedy. Nic, ja mam zrobić to, co do mnie należy. Przedłem przemieniony, zrobiłem te wszystkie kroki, o których mi mówili, tu i teraz kocham, opisałem winy, przepraszam, wynagradzam. I milczę. I jeśli mi powiesz, no to ja Ci przebaczam, widzę Twoją zmianę, na przykład mężu, żoną, radykalną, te wszystkie warunki spełniałeś, no to wzruszam się, rzeczywiście jestem teraz pewny, pewna, że jesteś zupełnie nowym człowiekiem, no nie mam wątpliwości. Już mi tam i rodzice, i teściowie, i znajomi, i krewni, i inni mówili tam z miejsca pracy, z grup jakiejś samopomocy, z jakiejś grupy formacyjnej. Ksiądz mi wspominał oczywiście bez szczegółów, ale że weszłeś do niego, jesteś kompletnie przemieniony, więc już dostałam dziesiątki znaków od różnych ludzi. Bo teraz już nie mam żadnej wątpliwości, widząc Twoją postawę i Twoje serce, które prawie na dłoni mi pokazujesz, no to Ci przebaczam. No to wtedy jest już raj na ziemi. To przechodzimy z sytuacji, kiedy byłem krzywdzicielem, a ty krzywdzoną osobą, do sytuacji wielkich przyjaciół. Jeśli jesteśmy małżonkami, no to. Może po raz pierwszy zacznę być prawdziwym małżonkiem, który kocha jak nigdy wcześniej. Jeśli jesteśmy rodzeństwem, czy, czy ja dzieckiem, a wy rodzicami, no to mamy po raz pierwszy, jestem prawdziwym bratem, siostrą, czy prawdziwym synem, córką pełnym miłości, dobroci Boga itd. No, no i a ty mi przebaczyłeś, przyjąłeś moją przemianę, to cię po rękach jeszcze wycałuję, i jest tylko święto, tylko już święto. No to się zdarza. Natomiast ktoś powie, no jak ja zrobię wszystkie te rzeczy, Wszystkie te kroki. A na przykład żona powie mi, mężu, a ja no, widzę twoją radykalną zmianę, wszyscy to widzą, ale tak mnie poraniłeś, czy w takim jestem stanie, że nie ci nie przebaczę. Widzę wszystko, to nie neguję tego, że się radykalnie zmieniła i tak ci nie przebaczę. To mi to niczego nie zabiera. Bo jeżeli ja te kroki zrobiłem, jestem już na drodze świętości. Jestem na drodze świętości. Moja świętość, moje nawrócenie... Nie zależy od tego, czy mi przebaczysz, czy nie. Tylko czy ja spełnię warunki, żebyś mógł mi dojrzale przebaczyć. Jeśli spełnia warunki, jestem już święty. Jezus mnie nie zapyta na końcu życia doczesnego, czy przebaczyli mi, mi ci, których krzywdziłem, tylko mnie zapyta, czy, czy, czy zacząłem kochać. Czy się nawróciłem, zacząłem kochać. Jeśli tak, no idę prosto do nieba. Natomiast i spytam mnie, czy zacząłem kochać. Jak, jak zacząłem kochać, no to oczywiście też przebaczałem tym, którzy, mnie, którzy się zmienili. No bo inaczej bym nie kochał, byłbym jakiś mściwy, czy, czy jakiś niemiłosierny, więc jasne. Zacząłem kochać, więc zadośćuczyniłem za moje winy. A jak ktoś mnie krzywdził i spełnił te warunki, to z całego serca nie tylko przebaczyłem, o, to, o tym za chwilę jeszcze, ale się pojednałem. Natomiast jeśli Ty mi nie przebaczasz, to się o Ciebie martwi, nie o siebie. Ja jestem na drodze świętości. Ja ekskrzywdziciel, który teraz się nawrócił i wszystkie warunki spełnia. Teraz się o Ciebie boję, bo Ty jesteś za serca, bo Ty jesteś miłosierna, bo Ty nie kochasz. No bo gdybyś kochał, kochała, to byś z radością się ucieszył, że się przemieniłem, ocaliłem. byś naśladował, naśladowała Ojca, tego malnotrawnego syna, który to ojciec urządza święto i sam się cieszy jak, jak małe dziecko. Więc mnie byś urządził ekskrzywdzony święto, widząc moją przemianę i byś się sam cieszył tym, że ja się ocaliłem. A jeśli się nie cieszysz, nie urządza święta, tylko jeszcze mówisz odwrotnie, a ja cię nigdy nie przebaczę, no to nie kochasz. Nie tylko mnie, bo ja albo kochasz wszystkich, albo nikogo. Więc nie kochasz i się o Ciebie boję, będę się o Ciebie mówił. Ale ja już więcej nie mogę zrobić. A jeżeli przyjmiesz moją przemianę z radością, pogratulujesz, powiesz, że się wzruszasz, powiesz, że zaczynasz, no jeszcze potrzebujesz czasu, żeby mi w pełni zaufać, ale, ale już proces rusza, no to Cię po rękach wycałuje, jest coś przepięknego. I teraz ostatnia sytuacja, idziemy na kolację, na króciutko może po przerwie dopowiem, yy, mianowicie ty mnie krzywdziłeś, a ja byłem krzywdzony. To też muszę wiedzieć, jak sobie z tym radzić. O tym będą rekolekcje w, w, w Tarnowie, szczegółowe, tam tutaj kilka godzin mówił na te tematy. Ale tutaj każdy musi dostać zasady. Mianowicie nie ja ciebie krzywdziłem, tylko ty mnie. To też muszę sobie umieć z tym radzić. Co zrobić, kiedy... Kiedy jestem krzywdzony, krzywdzona, tu jest większość z nas w takiej sytuacji, każdy z nas kogoś tam krzywdził, choćby bez złej woli, ale prawdopodobnie każdy z nas jest o wiele bardziej krzywdzony, był może jest, niż sam krzywdził czy krzywdzi. Więc muszę wiedzieć, też rozumieć, co zrobić wobec krzywdziciela mojego. Nie tylko, co mam robić, kiedy ja byłem krzywdzicielem. Otóż, jeżeli ktoś mnie krzywdził, to króciutko, po, po przerwie trochę dokumentuję, ale tak, żeby na, już na, śniad, na kolację było coś. Po pierwsze, jeżeli mnie krzywdziłeś, kocham Cię nadal, mój krzywdzicielu. Niekoniecznie Ci powiem, może Ci w ogóle na razie nie powiem, bo byś myślał, że jestem naiwny, naiwna, ale Cię kocham nadal. Nie przekreślam Cię, nie wycofuję miłości. Kocham Cię nadal. Być może na razie Ci nic nawet o tym nie wspomnę. No bo wiem, że albo byś zakpił z mojej miłości, albo byś myślał, że musisz mnie dalej krzywdzić. Tak byś to może zinterpretował. Ale kocham Cię nadal. Czy dam ci jakiś znak, czy nie, to zależy od okoliczności i od mojej dojrzałości. Czasami dojrzałość polega na tym, że Ci żadnego znaku miłości nie dam. Ale ja wiem, że Cię kocham. Więc kocham Cię nadal, krzywdzicielu. Po drugie, nie mszczę się. Chrześcijanie się nigdy nie mści. Ty mnie zdradza się, ja Cię nie zdradzam. Ty mnie oszukujesz, ja Cię nie oszukuję. Ty mi okrada ja się, Cię nie okradzę. Nie mszy się. Po trzecie, w sercu moim Ci przebaczam milionek krzywdy, ale w moim sercu nic Ci nie mówiąc. I tylko milionek krzywdy. Minione. Nie zło, które ewentualnie byś tu i teraz mi chciał uczynić. Więc minione krzywdy, te z przeszłości, to jest najmądrzejsze, co mogę zrobić dla siebie. Samego. Przebaczam Ci w moim sercu, nic Ci nie mówiąc, że przebaczam. I po czwarte, jeśli nadal się nie zmieniasz i próbujesz być dalej krzywdzicielem i jesteś, to tu i teraz się bronię. Już robiąc te kroki, które żeśmy zrobili, już nie krzywdzę nikogo, ani siebie, ani Ciebie. Kocham. Jak kogoś krzywdziłem, zrobiłem te wszystkie kroki, żeby zamknąć przeszłość. Więc już nie krzywdzę, kocham i nie dam się skrzywdzić. Oczywiście, jak ktoś tu wejdzie, strzeli do mnie, no to, to nie mam jak się nie dać skrzywdzić, ale... Nie pójdę w te miejsca, gdzie mogę mnie skrzywdzić. Nie wpuszczam do domu i do serca te osoby, które mogą mnie skrzywdzić. wiążę się osobiście tylko z tymi, którzy je kochają. Więc yy, zrobię wszystko, żebyś mnie już nie mógł skrzywdzić. Poruszając niebo i ziemię, wzywając policję, dając sprawę do sądu, jak trzeba. Decydując się na separację małżeńską, na zakaz sądowy wstępu twojego do domu. Więc już zrobię wszystko, żeby się już nie dać skrzywdzić. I tyle. Jeżeli się nie nawracasz, na tym pozostaniemy. Do śmierci mojej czy twojej. Życie dalej kocham, ale o tym prawdopodobnie nie będziesz wiedział, nawet nie byś chciał wiedzieć. Nie mszczę się, to może będziesz widział, ale to twoja sprawa, czy, sprawa, czy widzisz że nie widzisz, ale nie się. W sercu ci przebaczę miliony krzywd, ale się o tym nie dowiesz na razie. A tu i teraz się stanowczo broni. No to to, to widzisz. No, no jak wzywam policję, kieruję sprawę do sądu, jak się decydują z separacją, no to widzisz. I jeśli się nie nawracasz, nie zmieniasz, na tym poprzestaję. Jeśli no, I tyle, nic więcej nie mogę zrobić. Natomiast jeżeli któregoś dnia przyjdziesz przemieniony i spełnisz te warunki, które ja mam z pamięciami, przyjdziesz nowy, kochający, pojednany z Bogiem, ze sobą, pokonujący braki przez wielką miłość, opiszesz Twoje winy wobec mnie. Konkretnie, bez szczegółów, jakbyś chciał szczegóły, to ja Cię zablokuję w mojej mądrości, ale i bez ogólników, to konkretnie opiszesz winy, przeprosisz szczerze, będzie widać, zaczniesz wynagradzać żadnych obietnic, tylko fakty, to wtedy ci powiem, a już ci dawno przebaczyłam na przykład mężu. Tak, kiedy? No 28 września 2019 w Otwocku, drugiego dnia rekolekcji. A mąż powie, a żona, dzisiaj jest 13 marca 2028, prawie 9 lat minęło, dopiero mi dziś mówi, że mi przebaczyłaś. Tak, to tak. Tak, bo dopiero dziś spełniasz warunki, by się o tym dowiedzieć. Dopiero dziś spełniasz warunki, by się o tym dowiedzieć. Kiedy syn marnotrawny się dowiedział, że ojciec mu wszystko przebacza, gdy wrócił przemieniony i ani sekundy wcześniej? Mój mężu, czy moja żona, czy mój synu, bracie, siostro, nie próbuje być lepsza, mądrzejsza, czy lepsza od mądrzejsza od Boga. Jak Bóg czeka, spełni krzywdziciel warunki, by otrzymać, by mu zakomunikować przebaczenie, to ja nie będę próbować korygować Boga. Więc mogę ci powiedzieć, przebaczyć w sercu mogę, zanim nawet jeszcze mnie skrzywdzisz. Jeśli nadal próbujesz mnie krzywdzić, to już się nie dam, ale, bo to jest mądra miłość. Natomiast powiem ci, że ci przebaczyłem to, coś mi wcześniej zrobił złego, Yy, wtedy, kiedy się nawrócisz, te warunki spełnisz i ani sekundy wcześniej.